Kiedy Ty pragniesz, On przychodzi ze szczególnymi dotknięciami. Ale żebyś Ty pragnął, to Ty musisz zacząć chodzić w priorytetach tak Chodzić. Wiecie, jedziemy do Kijowa za tydzień, tak? Czy dwa tygodnie? Za dwa tygodnie. tydzień? Jedziemy do Kijowa na, na, na konferencję, ponieważ, ponieważ wiemy, że jest to, że jest to Boży, Boży Plan. Będzie tam 10, może 12 tysięcy ludzi. Wiecie, czasami ludzie nas pytają, miał dwa autokary jechać, jedzie jeden autokar, ludzie się powysypywali, wiecie dlaczego większość ludzi się wysypała? Ze strachu, a bomby mówią? A Putin? Ja mówię, ale jakie bomby? No nie boicie się? Ja mówię, ale czego się boimy? No że tam będą bombardowania? Nie myślicie o tym? Ja mówię o bombach. Mówię, wiecie o czym ja myślę? Jak Ciolermo Maldonado! powie, że będę teraz udzielał swojego namaszczenia. To ja myślę, jak się przedrę przez ten dziesięciotysięczny Ja teraz o tym myślę, już się modlę. Mówię, panie, ja chcę mieć miejsce na początku. Ja zdejmę buty i będę szedł po głowach. Bo tam będzie namaszczenie pańskie dla mnie. Amen. Rozumiesz? I ja wrócę inny. Inne rzeczy we mnie powstaną. Ja o tym myślę. Ja nie myślę o Putinie. Nie myślę o bombach. Nie interesuje mnie to. I interesuje mnie namaszczenie pańskie. Interesuje mnie strategia Boża. Interesują mnie Jego plany, cele i dążenia. Dlaczego? Bo już chodzę w Jego priorytetach i dlatego mogę podnieść ręce i powiedzieć, ja chcę więcej. Ale musisz być w Jego priorytetach. Bo nie ma innej drogi. Nie ma! Nie ma innej drogi! Musisz je zgłębiać, musisz ich szukać. Jak srebra, jak złota, jak diamentów. Musisz szukać ich, musisz pragnąć ich. Musisz pragnąć. Musisz ich pragnąć. Jak oglądaliście film pod tytułem Palec Boże, oglądam coś. Widzieliście? Ludzie zęby, złote zęby ludziom rosną. Dlaczego? Bo pragną. Diamenty znajdują w łóżkach. Bo co? Bo pragną. U Billa Johnsona był taki chłopak, młody chłopak. Młody chłopak kawaler. Rano wstał, diament znalazł w łóżku. 20 tysięcy dolarów. Miał kasę. Panie że tym życie. Mówi. Wstał rano, proszę Ciebie, bez diamentu. wykład się bez diamentu, stał diamentem. Dlaczego? Bo on chodzi w Bożych priorytetach. Bo te dzieciaki od niego z kościoła, z tego betelu, jak jest piątkowy wieczór, wsiadają w samochody i jadą na imprezy głosić Chrystusa. Jadą na dyskoteki głosić Chrystusa. Rozumiesz? Jadą do klubów. Po prostu. Tam, gdzie się ćpa, tam, gdzie się tańczy, oni wchodzą między tych ludzi i głoszą Chrystusa. Oni nie mają żadnych problemów z tym. Rozumiesz? Wchodzą do młodzieżowych klubów. Tam, gdzie jest zabawa. Był chłopak wczoraj w Kielcach. Człowiek, którego spotkałem jakieś półtora roku temu, nie wiem, może dwa lata temu. Jak zaczynaliśmy pierwsze działania z Zakopanem przyszedł na nasze pierwsze spotkanie. Oddał życie Jezusowi i został uzdrowiony. Dzisiaj w błysku zdroju prowadzi Stowarzyszenie. Działa w bardzo szerokim zakresie. Wszędzie głosi Chrystusa. Opowiadał mi wczoraj, jak mówi Bóg mnie posłał, poszedłem na dyskotekę. Stoję na dyskotece. Podchodzi do mnie. Gość mówi, a co ta, co ty tu robisz? No co ty tutaj robisz? Mówię, ty, no przecież ty wierzący jesteś. Mówi, a mówi, no jestem. Mówi, no a mówi, no po co? A ten najarany? A ten ujarał się gdzieś tam. Mówi, przychodzi, no ale to, to tutaj przedeś on, mówi, no przedem tutaj. A on mówi, ale po to No dla ciebie. No. Wiedziałem, że cię tu zastanę, przyjacielu. Czy wiesz, że Cię Jezus kocha? Czy wiesz, że umarł za Twoje grzechy? Skąd ta moc? Skąd ta siła? Skąd ta determinacja? Bo się chodzi Bożą drogą. Bo się zna Boże prawa. Bo się chodzi w nich. Bo się szuka ich, to się znajduje. Bo się szuka, to się znajduje. Kto szuka, ten znajdzie. Ten nie znajduje, kto nie szuka. Ten, temu nie otworzą, kto nie puka. Rozumiesz? To nie jest tak, że ty sobie siedzisz i mówisz tak: A, jak mi pokażesz to, panie, to będę wiedział. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest walenie. To jest mówienie: Ojcze, kocham cię, hallelujah! Tato, jestem tutaj to Chcę więcej! Nie dlatego, że potrzebujemy tego, aby się lepiej poczuć. Nie dlatego, żebyśmy mieli podwyższoną adrenalinkę. Nie dlatego przyjaciele, żebyśmy się poczuli bardziej docenieni. Ja mam w nosie takie rzeczy. Ja się czuję dobrze, czuję się kochany, czuję się doceniony. Rozumiecie? Naprawdę. Czuję się kochany. Ja się kochany w ogóle czuję. Mające chodzę po ziemi czuję się kochany. Wiesz, jak pięknie czuję się kochanym? Że kochany jestem. Jak jesteś kochany, to się nie spinasz. Ale ja nie spinam. Kochany. Jestem kochany. Ale to mnie doprowadziło do miejsca poszukiwania głębiej. Głębiej. Głębiej. Poszukając głębiej znajduje się rzeczy. Drogocenne rzeczy. Boże priorytety nie są odczuwalne, ani akceptowalne przez nas umysł i emocje. Nie możesz sobie myśleć, że w twoim umyśle znajdziesz taką wielką miłość do Bożych priorytetów. Wiesz co możesz znaleźć w swoim umyśle i swoich emocjach? Niechęć do Bożych priorytetów. Ty się w ogóle nie dziw, że ci się nie chce czegoś. Ktoś mówi, mnie się tak nie chce. No tak, mnie też się nie chce. Jeśli mówimy o duszach naszych, mnie się nie chce. Wiecie, co się chce? Mnie się chce poleżeć. Mnie się chce coś zjeść dobrego. Mnie się chce na przykład pojechać na jakieś wakacje. Grzeszyć mnie się chce. Według duszy i ciała. Tak jest. I to żaden wstyd. Wiecie, czemu żaden wstyd? Bo to jest normalne. Bo dusza i ciało są w systemie prawa grzechu. Siódmy rozdział listu do Rzymian. Przestudiujcie go. Zobaczcie, tutaj jest, to jest proste jak drut. Dusza i ciało są w prawie grzechu. Co jest w prawie Bożym? Duch człowieka. Więc gdzie szukamy? W duchu. A duszy i ciało się, się nie chce. Raz się chce, raz się nie chce. Dusza taka jest. Raz jej się chce, raz jej się nie chce. Raz jej się będzie chciało modlić, raz się nie będzie chciało modlić duszy. Wiecie, na czym polega duszewność ludzi, chrześci, chrześci, duszewni chrześcijanie. To, I To są chrześcijanie, którzy mówią tak, ja, ja tu idę tam, bo tam Pan mnie dotknie, tam mnie Pan dotknie, tam mnie Pan dotknie. Ja mówię, no dobrze, dobrze, ale to w porządku, okej, okay, ja rozumiem Ciebie. Masz takie pragnienie dotknięć Pańskich, ja też mam. Mówię, ale. Mówię, ty tak żyjesz. No stop, czemu ty tak żyjesz? Mówię. Czemu ty tak żyjesz? No bo, no bo ciągle chcesz, że mnie dotknął, że mnie dotknął. Ja mówię, że no masz jakieś, nie wiem, do, do, do, do, jakieś mówię, zwyrodnienie dotykalskie. Czemu, czemu ty na przykład nie chcesz wykorzystać tego dotknięcia do głębszego poszukiwania jego? Bo ja to mam coś takiego, że ja, się, ja, ja, ja szukam Bożych dotknięć, ale ja za pomocą tych dotknięć nabieram, powiedzmy więcej energii duchowej i ona mi pomaga w tym, abym szukał głębiej i znajdował rzeczy Boże i one są na stałe już moje. I już nie szukam dotknięcia, bo je mam! A jak pięknie jest! Jak pięknie już je mieć! Jak pięknie posiadać je! Skąd je masz? Wykopałem! A skąd miałeś tyle siły do, do, do kopania. No bo Bóg mnie dotknął, zacząłem kopać. Kopię, kopię, kopię. Znalazłem. Ha, wziąłem i mam. A ty znowu musisz zadać za dotknięciami. A ja mam już. A ja już mam te perły. A ja już mam perełki. A ja już mam perełki. Ja już mam. Szuka ich jak srebra, jak złota, jak drogocennych kamieni. Tak ukazuje nam słowa. Bo dusza nie będzie chciała! Dusza nie. Boże priorytety trzeba określać na podstawie wiary w Boże spisane Słowo. Czyli Ty musisz wierzyć w to, co Bóg powiedział <śmiech> w swoim Słowie. I nie ma, że Ty czujesz inaczej. Ok? Nie ma, że czujesz inaczej. Wiecie, w zeszłym, na w zeszłej szkole w marcu, na, w Kielcach, kiedy poprosiłem do wyjścia ludzi o uzdrowienie, Wyszedł chłopiec w okularach i mówi tak, ja mówię o co chodzi, on mówi źle widzę, ja mówię wierzysz, że zostajesz uzdrowiony teraz, on mówi wierzę, zdjął okulary, położył na niego ręce, spojrzał na literki, które przed chwilą były wszystkie rozmazane, jak widzisz, bardzo dobrze, mówi i poszedł. Matka do niego mówi, załóż okulary, on mówi, nie chodzę w okulary, rozumiesz? Boże, 10 lat, nie chodzę w okularach. widzę, odłożył okulary. To dziecko przyszło, wzięło i poszło. Wiecie o co chodzi? Przyszło, wzięło i poszło! I koniec! I nie miało żadnych problemów i tego właśnie Bóg chce. Skąd on to wiedział? Bo to jest w ogóle wierzący chłopiec i on się dowiedział, on się dowiedział. Rozumiesz? Dowiedział się. Że tak właśnie może być. Uwierzył w spisane słowo. Uwierzył, że w ranach kiśnicach Jezusa jest jego uzdrowienie. Oczekiwał tego spotkania. Oczekiwał. Oczekiwał, przyszedł, wziął i dostał. I wyszedł. Z tym właśnie. On uwierzył w spisane słowo. Następnie trzeba uwierzyć, że te rzeczy są w naszym duchu. Ty musisz już wierzyć, że ty priorytety masz. Tylko w łączności z Bożym Słowem, Ty je właśnie wydobędziesz teraz. Będziesz studiował Słowo i będziesz je wydobywał. Raptem będą przychodziły jak objawienia do Twojej duszy. Bum, bum, bum, bum, bum. <śmiech> jak lotki się będą układały. Aha, to, to jest ważne, to tamto jest ważne, a to to jest takie mniej ważne. To zdejmuję z tej półki i wkładam na to. I następna rzecz, ostatnia zanim przeczytam Wam pewne rzeczy, pewne priorytety. Musisz priorytety nakazywać swojej duszy, musisz je nakazywać, bo Twoja dusza nie będzie chciała takich przyjąć. Jak Ty na przykład rozpoznajesz jakiś priorytet Boży, jakąś wagę Bożą, to Twoja dusza nie będzie się, Ach, jestem zachwycona, wprowadź je, prowadź, prowadź, tak się cieszę, czekałam od lat. Nie, ona nie czekała od lat, ona będzie się zabierać rękami i nogami, nie chcę tego. Taka jest dusza chrześcijańska wielokrotnie. Rozumiesz mnie? NIE CHCĘ! Dlatego jest napisane Gwałtownicy Dziedziczą Królestwo. No to się bierze wtedy za mordę swoją duszę i mówi weźmiesz! Jestem jestem takim kościele i stoją ludzie w kolejce do uzdrowienia. Podchodzę do jednej dziewczyny. Ja mówię co ci jest? A ona mówi depresja. Taka stoi załamana. A Duch tutaj mówi uderz ją. Nie dylema. Ale w co? Taka była nieduża. Taka była nieduża, żeby może była duża. To bym ja miał mniejszy. Ale patrzę, taka nieduża. Ja jestem dość silnym człowiekiem. Uderz ją. Walnąłem ją w bark, nie? Ona pożarna i ja oddaj mi. Nie. Przywoliłem jej drugi raz, no nie oddaj mi! Nie. Przywoliłem jej dwoma rękami. I tak mi oddała, to stało wolno. Ja mówię, i tak od dzisiaj będziesz postępowała z diabłem. Ona mówię, chwała Bogu Najwyższemu. Rozumiesz? O co chodzi? Gwałtownicy, dziedziczą królestwa. Ona nigdy nie potrafiła się przeciwstawić stanom depresyjnym. Ona zawsze ulegała im. One były silne. One ją atakowały. Ale, ale ona zobaczyła, że można. Rozumiesz? Proroczy gest. To był prorocze gest. Ja ją sprowokowałem w proroczy sposób. Została, sp sp sp sp sp została w proroczy sposób sprowokowana do tego, żeby, żeby zobaczyć, jaką posiada siłę w duchu i żeby zacząć to uwalniać. Masz priorytety Boże w duchu, ale twoja dusza będzie wielokrotnie potrzebowała, żeby się to na Hama podał. Jak to skąd to jest, to Dawid już robił. Będziesz wielbić duszo moja Pana. Czemu jej to mówił? No bo co? Bo nie chciała. Jej się nie chciało tej duszy. Dusza to jest psychika. W naszej psychice się nie chce robić różnych rzeczy. A nasze się mu ciało to już w ogóle często. Ciało, jak jest zmęczone, głodne i niezaspokojone seksualnie, to fiksuje. Jak to w Poznaniu mówią wiksema. wikse. Rozumiecie? Takie ciało. Ciało to jest w ogóle jak ciela. Wyspać się najeść, napić i pociurlać. Tego chce ciało. To ładne słowo, to nie jest wulgaryzm, Na wulgaryzmy, trenuję. Naprawdę, ja sprawdzam co, czym są wulgaryzmy. Bo mi ci z gazet, jak się nazywają, redaktorzy różni zarzucają, że ja wulgaryzmów używam. Ja mówię, nie używam, ja przetrenowałem całą listę wulgaryzmów polskich. Ja to znam, bo ja wiem co wolno, a co nie wolno. Tego chce ciało przyjaciele, taka jest prawda o ciele. Ciało to jest cielak. Także zwlekać <coughs> często. Rozumiesz? Zwlekać je. Dlatego jest napisane krzyżujcie ciała nasze. Już w ogóle tam nie ma, trzeba ukrzyżować w ogóle, wiesz. Wiesz, to jest brutalny akt. Przybić gwoździe w ręce, w nogi. Wiesz o co chodzi? Przebić bok w łuczniu. Włożyć koronę cierniową i patykiem na tłuc, żeby dobrze wyszła w czaszkę. Tak się z ciałem postępuje, Jezus dał nam przykład na krzyżu Golgoty, jak się ciało nie chce, to w duchu się wydaje rozkaz, rozumiesz, rozkaz, my musimy się nauczyć czym jest, my to byśmy chcieli rozkazywać innym ludziom, to jest najlepsze, jesteśmy fachowcami w rozkazywaniu innym, to powinieneś, tamto powinieneś, to trzeba, tamto trzeba, nie, nie, nie, nie do tego nas Bóg powołał, Bóg nas powołał żebyśmy władali duszami naszymi i ciałami naszymi, bo jak będziemy władali duszami i ciałami, Rozumiesz? To będziemy mieli otwartą drogę do władania Diabłem. Diabłem mamy władać. Najpierw duszą i ciałem, następnie Diabłem. Innymi ludźmi to my nie mamy władać. Możemy być wolni od władania innymi ludźmi. Każdy, co? Swój ciężar poniesie. Ty nie poniesiesz czyjegoś ciężaru. Każdy swój poniesie. A daj mu nieść ten ciężar, Nie sobie weźmie. Czy to jest jego ciężar? To jest jego plecach z kamieniami. Ja nie będę tego człowieka namawiał do różnych rzeczy. Nie. Ja dawno już nie namawiam ludzi ani do Jezusa, ani do niczego. Ja im głoszę, rozumiesz? Proponuję. chcą, dostają. Nie chcą, a nie. Niech ci diabeł błogosławi. Wiesz o co chodzi? No taka jest prawda. Co możesz zrobić? Każdy swój ciężar płyniecie. Ja w życiu nie widziałem Jezusa, który by namawiał kogoś do dania Mu życia. Znajdźcie jeden fragment w Biblii. Albo żeby Jezus prosił kogoś, żeby się dał uzdrowić. Jeden fragment. Jezus teraz, sobie przychodzi powiedzieć. Chcesz być drogę? Chcę. Okej. A tak to, to nie! On szedł. Nie o to chodzi. To jest mój. Zrozumecie. No to, to jest mój. Ja jestem Jego fanem. Jestem fanatykiem Jezusa. To jest mój idol. Po prostu On. Jak ja się przyglądam w Ewangeliach, jak on szedł do przodu, w ogóle bez gula, w ogóle bez żadnych, wiesz, bez kompleksu, przeglądam, chcesz być zdrowy, wiesz, a on podchodził, ślepy siedzi, ty, ślepy siedzi, a on, ten mistrzostwo poświada ślepy, wiesz, opaska na oczach, wiesz, ślepy, żebrak, a on podchodzi tak, co ci mam uczynić, wiesz, no rozumiesz, no jak, co masz mi uczynić w ogóle, ale wiecie, czego on oczekiwał? Wiecie czego? Dwóch rzeczy. Pragnienia i wiary. Cały czas. W Nowym Testamencie, kochani, na 19 odczepanych <śmiech> elementów, kiedy Jezus rozmawia o wierze bezpośrednio z człowiekiem, jest takich 19 miejsc, w 14 z nich On pyta tak. Czy wierzysz, że mogę Ci to uczynić? Albo niech Ci się stanie według wiary Twojej. Z 19, 14 przypadków. Dlatego on podchodził i takie numery robił. Chcesz być zdrowy? Ty leży sparaliżowany gość. Gość sparaliżowany leży, Wiesz? Chcesz być zdrowy? <śmiech> nie, nie <chcę. śmiech> Ale dzisiaj tak jest. Bo dzisiaj jest czas ZUS-u. <śmiech> I opieki socjalnej. Rent i emerytur. Wiesz o co chodzi? Chcesz być zdrowy? Nie, mam rentę. <śmiech> Niech Cię diabeł <diawum> błogosławi. <śmiech> Kiedyś nie było rent. Nie było emerytur! I Bóg próbuje się przebić przez ten chory system dzisiaj. Ale ja zauważyłem, że on nigdy nikogo do niczego nie namawiał, bo Królestwa Bożego się nie reklamuje. Posłuchajcie, diamentów się nie reklamuje. W ogóle zauważyliście to, że bogate rzeczy się nie reklamują? W ogóle. Nie reklamują się najlepsze restauracje, one się nie reklamują. Nie reklamują się najlepsze hotele. Zawsze to, co podrzędne się reklamuje. Marketing jest dla niskiej i średniej klasy gospodarczej, a nie dla bogatych rzeczy. Ja nigdy nie widziałem reklamy diamentów. Nigdy nie widziałem reklamy platyny. Nigdy. Zapraszamy do nas. U nas najta najtańsze pierścionki z brylantem. Tylko 150 tysięcy sztuka. <taki> Takiego czegoś nie ma. Ale szajs z tombaku będzie miał całą kampanię reklamową. U nas najlepszy tombak. Rozumiesz? Po 15.40, u konkurencji po 15.60, chodźcie do nas! Dziadostwo się reklamuje! Rozumiesz? Dziadostwo. Zawsze tak było, jest i będzie. To jest normalne i można nawet w tym być i w tym pracować, to nie o to chodzi, bo to jest, bo to jest normalne, to tak to jest. Natomiast rzeczy wysokiego rzędu się nie reklamują. Rozumiesz? Rzeczy wysokiego rzędu się nie reklamują, nie! Wręcz są jakieś takie Niewymierne w ogóle. Kiedyś jeden człowiek, taki nasz przyjaciel z naszego zespołu finansującego, mówi tak: Jestem z nim na rozmowie, rozmawiam z nim, modlimy się razem. On mówi: Artur, mam dla ciebie taki prezent, dla ciebie, i dla Agaty. No i mówi: No to ja mówię, to dobrze, no to cieszę się, chwa bogu. I on taki woreczek przyniósł. Taki woreczek. I z tego woreczka takie dwie wyjął takie dwie monety. Czy to nie. nie, nie na takie no, takie, no takie. no tak jak monety, nie? Tylko takie grubsze wyjątki. mówi to dla ciebie i dla gaty, żebyście mieli tak ode mnie. A ja myślę, to no dobrze taki. taki wiesz, ja widziałem takie rzeczy na CPN, na przykład, jak się jedzie, przecież takie są kolekcje samochodów, motorów. Wiesz, mówię, taki numizmat, nie? No tak nie wiem, on taki.. On no, kochali brat kiedyś dał kiedyś mi amerykańskie buty wojskowe. Z, z akcji pustym na burza. Wiesz o co chodzi? On takie, no, takie, takie suveniry na przykład. Nie? Mówię, no, masz takie, no, Aleluja, wiesz, o to jest takie fajne, czy, których nigdzie nie ma, nie? Nie znajdziesz prawda? No ale da, dał mi, dał mi, Mówi, to będziecie mieli ten. Ja mówię, no to dobrze to będziemy mieli. On mówi, a wiesz, co to jest? Ja mówię, nie wiem. No tak ja mówię, jakieś monety. On my to są Krugerrandy z ręka po 4000 4 złotych karty. Uncja złota. Dał nam 8 tysięcy. Po uncji złota nam dał. Ale dla mnie to było takie. To co to było? Mówię, a akurat tutaj potrzebowaliśmy do samochodu. Pieniądze jeszcze nam brakowały jakieś tam, no nie? Jakieś nie wiem, parę tysięcy. I, I on nam dał takie, ale to było takie małe. To było takie niewymierne, mieściło się w jednym woreczku. I wiesz, ja, ja nigdy nie widziałem Krugerandów. Ja nie wiedziałem, że to jest. Znaczy, ja wiedziałem, że Krugerand to jest, to jest um, waluta RPA. Ale wiesz, nie miałem ich nigdy w ręku tych Krugerandów. Po prostu i, i, i ja zobaczyłem, że wiesz, nigdy nie widziałem reklamy Krugerandów. To ciekawe. Wiesz, takiej waluty się nie reklamuje, nie? Nie tak są rzeczy wysokiego rzędu. Bóg nie reklamuje mocy swojego, bo nie Bóg nie reklamuje jakości swojego królestwa. Bóg chce, żebyśmy my je odkopali, żebyśmy znaleźli. To, będzie, to jest drogocenna rzecz. Drogocenna. Dlatego jest napisane, że jak jakiś gospodarz się dowiedział, że jest jakiś człowiek dowiedział się, że gdzieś jest zakopana perła, to kupił cały grunt, żeby nikomu nie przeszkadzał kopać. Ok? Od razu sprzedał wszystko, co miałem, a tam jest perła. Konkretna. To ja wszystko sprzedaję teraz ją znajdę. Trzeba szukać. Chciałem wam podyktować. Chciałem, żebyście to sobie odnotowali. 14 głównych priorytetów i ułożenie ich w kolejności Bożej, tak jak mówi słowo. To jest niezmiernie ważna rzecz, żebyście to sobie odnotowali. Bo to są. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś do zapisania, to sobie to zajmę bo to jest o tyle ważne. Mam długopisy tutaj. Jeżeli ktoś chce, to daj. Mam długopisy. Jakoś kartka. Zobaczcie. Jakoś kartka. Zobaczcie. Jakoś kartka. Zobaczcie. Zobaczcie. wszystko. kartka. Zobaczcie. Zobaczcie. Pierwsza i podstawowa rzecz. Główny priorytet. To jest nasza osobista relacja z Bogiem. Nic i nikt nie może nam tego zastąpić. Nasza osobista relacja z Bogiem na pułapie prawdy i miłości. Co to oznacza? To znaczy, że ta relacja musi cały czas, musi się przez nią przejawiać. Prawda i miłość. To nie jest relacja. Gdzie my bierzemy sobie jakieś tam rzeczy od Boga, tylko my musimy budować relacje z Bogiem na podstawie prawdy i miłości. To jest wielki wachlarz i to jest podstawowa rzecz. Po drugie to jest nasz osobisty duchowy rozwój i wszystko co jest z tym związane. To jest drugi priorytet, nasz osobisty duchowy rozwój. To jest po drugie w naszym życiu. Po trzecie, to jest szerzenie Królestwa Bożego. Zapiszcie sobie, szerzenie Królestwa Bożego na podstawie osobistego prowadzenia Bożego. Szerzenie Królestwa Bożego na podstawie osobistego prowadzenia Boga. Nie na podstawie tego, co ktoś ci powie. Nie na podstawie tego, że ktoś ci powie, wiesz i trzeba zrobić to czy tamto. Przede wszystkim. Szerzysz Królestwo na podstawie własnego objawienia, tego co Tobie daje Bóg. Bo kiedy Ty masz osobistą relację z Bogiem, punkt pierwszy i punkt drugi, osobisty duchowy rozwój, to Ty będziesz miał objawienia co do swojej służby. Zawsze! To nie ma dwóch zdań. Bo jak człowiek ustawicznie szuka Boga i ustawicznie rozwija się w duchu, czyta dobrą literaturę, słucha dobrych kazań, odrzuca to co jest fałszywe, zbędne potrzebne, prawda? no to ten człowiek, przyjaciele na pewno ma objawienie różnych rzeczy do tego co ma robić w Królestwie Bożym musi mieć, bo to jest po prostu tak jak pijesz wodę to się napijesz jak pijesz to się napijesz po prostu a przebywanie z Bogiem i duchowy rozwój osobisty to jest picie cały czas pijesz, jesz. jem, piję, jem, piję wiecie, ja chodzę na siłownię i jem odżywki białkowe. I teraz o co chodzi? Ja w ogóle się nie zastanawiam, czy ja będę się dobrze czuł i czy będzie mi siła wzrastała, bo to jest musowe. Ona mi musi wzrastać. Jak ja prawidłowo ćwiczę i prawidłowo się odżywiam, to ja muszę się rozwijać fizycznie. Nie ma takiego czegoś, że ja na przykład mam zastój. Ktoś na przykład przychodzi i mówi wiesz co, ja mam jakie, jakoś tak się nie rozwijam. Ja mówię ja Ci powiem dlaczego się nie rozwijasz. Źle ćwiczysz i źle jesz. I ludzie jak do mnie mówią tak, ja jakiś taki mam zastój duchowy teraz, ja mówię, powiem Ci dlaczego masz zastój duchowy, ponieważ nie masz osobistej relacji z Bogiem, tam jest zachwianie i nie, roz, i nie dbasz o osobisty rozwój duchowy. I koniec. Ja mam w domu, kochani, sterty książek, zawsze mam leży jedna książka, jest, jest Biblia, jakiś komentarz do Biblii, jedna książka, druga książka, notatnik. Rozumiesz? Może tam się znaleźć jakiś na przykład jakiś atlas biblijny i taka kupa tego leży. Ja po tym po domu chodzę, zapytajcie się, mojej żony. to ta moja kupa rzeczy, łącznie z długopisem, to ciągle gdzieś leży. W tym pokoju, w tamtym pokoju, ja ciągle się z tym przemieszczam, A rano jestem z tym, gdzieś tam i już sobie opracowałem patenty różne. Ja w międzyczasie robię rzeczy. Ta kupa rzeczy moich leży na przykład tutaj, tak? Koło tego stoi laptop. Leci tam jakieś kazanie, ja w tym czasie robię jedzenie sobie. W czasie, kiedy robię i nie mogę czytać, to słucham. Kiedy siadam sobie do jedzenia i jem na przykład płatki owsiane, tak, to tutaj leży otworzona Biblia. Jem płatki, bo jem buzią, tak, a mogę czytać oczami. Wykorzystuję kilka otworów naraz. To jest bardzo, ważne, żebyśmy wykorzystywali płatki. Jest piękny, skąd to wziął? Jezus głosi do kilku tysięcy ludzi i jest już wieczór i nie mają co jeść. I przychodzi do Niego któryś z jego apostołów, odpowiedzialny chyba tam za te cały porządek i mówi do Niego Panie, jedzenia nie mają. A Jezus mówi tak, to jest w ogóle mistrz świata, to już ma w ogóle wieczór, parę tysięcy ludzi na trafie ci, nie? On mówi, jak na karcie? Od razu mu się wiesz, sakiewka mu się zatrzęsła, nie? Jak na karcie, mówi. A więc mówię tak. Co macie? To jest piękne pytanie, czyli co posiadacie? Ja zobaczyłem, że posiadam kilka otworów w głowie. Kilka otworów. Takie, takie, takie, takie. I mogę je wykorzystywać równocześnie. Mogę jeść i czytać. Niektórzy wiedzą, że ciebie i patrzą w ścianę. A ja mówię, możesz mieć tutaj Biblię. I wtedy jesz i czytasz. to się nazywa wykorzystywanie czasu. Co powiedział święty Paweł? Wykorzystujcie czas! Kiedy idę na siłownię, na przykład, prawda? To nie słucham muzyki, która tam leci, tak? Tylko ja ćwiczę i modlę się innymi językami. Ja mam 40 minut komory modlitewnej. Rozumiesz? Ma 40 minut komory modlitewnej. Więcej. dokonuje treningu wiary. Wiecie, co ja robię tam? Na przykład jak jestem tam, to zakładam sobie ciężar, którego jeszcze nie wziąłem. No nie? Modlę się innymi językami i mówię, ojcze, dziękuję Ci, że do późnej starości. Młodość moja będzie się odnawiać jak orła. I teraz położę się i w mocy Twojego świętego Ducha wypchnę to sztangę. Zrobię to. I ja to robię. W ten sposób, progresywnie również rozwijam się fizycznie, kiedy jadę na rowerze, to modlę się innymi językami i głośno śpiewam, wykorzystuję czas!